Czy dla serca? Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. A flofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci polskiego radia, minęła już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romu Odwójcik. Ślubowali w Sejmie, więc nie mogą przyjść do pracy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje czworga sędziów. Tuż przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych Donald Trump zrugał Iran w sprawie cieśniny Ormus. Sadownicy z niepokojem patrzą na wiosenne przymrozki. Nie mogą wykonywać swoich obowiązków, ale są mile widziani jako goście. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga z sześciorga sędziów, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie i jego zdaniem powinni to zrobić w obecności prezydenta. Każdego z sędziów, którzy przybyli do siedziby Trybunału, Bogdan Święczkowski poinformował osobiście o swojej decyzji. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadzili się przeciwnicy i zwolennicy. O szczegółach Klaudia Wyrólewska. Manifestacje przeciwników. Ta nie będzie miała na, i zwolenników sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Cały czas ich wspieramy. Za za są już i w końcu odblokujemy Trybunał. Do orzekania czworga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów nie chce dopuścić prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Jak mówił, tylko dwoje z nich złożyło ślubowanie w obecności prezydenta. W związku z powyższym nie jestem w stanie uznać, iż mogą objąć obowiązki. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie wyklucza pozwu do sądu pracy. Będę oczekiwała do Dopuszczenia mnie do orzekania. Klaudia Wrublewska, Polskie Radio. A w bezuniku w rozmowie politycznej w trójce gościem Renaty Grochal będzie dziś profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia CUE. W Islamabadzie trwają ostatnie przygotowania do mających się zacząć jutro negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykańskiej delegacji ma przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance. Irańskiej najprawdopodobniej przewodniczący parlamentu Iranu Mohamed Bagger Galibaf i minister spraw zagranicznych Abbas Aragachi mediować będzie premier Pakistanu. Ceny ropy znów rosną po tym, jak cieśnina Ormus nie została w pełni otwarta. Prezydent Donald Trump oskarżył wcześniej Iran o bardzo słabą realizację zobowiązania przepuszczania statków przez Ormus i ostrzegł przed pobieraniem przez Teheran opłat za korzystanie z cieśniny. Otwarcie cieśniny Ormus jest głównym żądaniem strony amerykańskiej. Jednym z kluczowych założeń zawieszenia broni jest objęcie nim także Libanu, czego domaga się zarówno Iran, jak i większość społeczności międzynarodowej, w tym Unia Europejska. Premier Izraela ogłosił wczoraj po południu, że wydał instrukcję rozpoczęcia bezpośrednich rozmów pokojowych z Libanem. Izraelski minister obrony zapowiedział jednak niedługo później, że wojna nie zostanie zatrzymana. W nocy kilka miejscowości zostało ostrzelanych przez Izrael. Z kolei Hezbollah, który dotąd przestrzegał zawieszenia broni, wystrzelił rakiety w kierunku północnego Izraela. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Szehab. Po ogłoszeniu rozejmu na Bliskim Wschodzie ceny ropy spadły, ale nie przełożyły się jeszcze na obniżki na stacjach cen paliw. Nadal obowiązuje rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. I dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 ,17 zł 17 groszy, a olej napędowy 7,66 w ogóle nawet nie patrzę jak tankuje. Jest możliwość, żeby cenę podnieść, bo robią to natychmiastowo. W jedną stronę to działa, a w drugą oczywiście to magicznie już nie działa. To ręczne sterowanie tymi cenami paliw, jak pan ocenia? Przez pewien czas musi być, bo inaczej byśmy zwariowali. Za sprzedaw paliw powyżej wyznaczonych limitów cen grożą wysokie kary. Nawet 6 stopni poniżej zera pokazały w nocy termometry w centrum i na wschodzie kraju rolnicy i sadownicy z niepokojem śledzą prognozy pogody, bo wiosenne przymrozki oznaczają nieodwracalne straty. To zjawisko szczególnie groźne dla roślin, które wcześniej zaczynają wegetację. Przymrozki niszczą kwiaty i zawiązki owoców, tłumaczy wiceprezes Związku Sadowników Krzysztof Czarnecki. Sandomierz, Lublin, tamte okolice, tam już skwilnienie się zaczyna niektórych odmian. Przez morela, śliwka wczesna już zaczynają się pokazywać. Kwiatki rozwinięte przemarza słupek i się robi koniec. W ubiegłym roku z powodu przymrozków najbardziej ucierpiały plantacje truskawek oraz brzoskwinie, morele, czereśnie i wiśnie. Aktywiści włączają się w walkę o opłatę turystyczną w Krakowie. Przygotowali petycję do premiera. Domagają się pilnego wprowadzenia opłaty, która ma rekompensować gminom skutki masowej turystyki. Problem leży w tym, że bardzo dużo podmiotów, instytucji chciałoby z tych pieniędzy korzystać. No i mamy taką paradoksalną sytuację, że ponieważ te podmioty, czyli gminy, ministerstwa, organizacje turystyczne nie mogą się dogadać, to nie ma żadnej opłaty. Kraków straci na tym, jak już ustaliliśmy 100 milionów złotych rocznie. Mówił Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, a według wyliczeń za środki z takiej opłaty Kraków każdego roku mógłby wybudować kilka pływalni, 100 boisk piłkarskich, ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych chodników, albo za sadzić 100 000 drzew. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej to czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj poznaliśmy pełną obsadę finału Pucharu Polski w piłce nożnej. 2 maja w Warszawie zmierzą się, uwaga, Górnik Zabrze, to było wiadomo od y, przedwczoraj, i Raków Częstochowa. Raków po prawdziwym thrillerze pokonał w półfinale GKS Katowice po rzutach karnych. Jak zaprowadziła 2 do 0 do przerwy. Potem medaliki wyrównały w 5 minut i wyszły na prowadzenie nawet 3 do 2. GKS znów rzutem na taśmę doprowadził do dogrywki. O awansie przesądziły rzuty karne. Dwa strzały wybronił grający w efektownym, różowiutkim stroju Oliwier Zych. W sumie to bym powiedział, że drużyna jest największym bohaterem, bo uważam, że chłopaki się spisali na medal. Ja tylko dopełniłem pracę. Jestem zadowolony z finałowego wyniku. Miałem rozpisane. Analizujemy przed każdym meczem karny, więc, więc miałem rozpisane. Tego drugiego to w sumie nie dotknąłem, bo nie leciał w bramkę, ale jakby, wydaje mi się, że jakby leciał w bramkę, to bym obronił. No ale też chłopaki dobrze strzelili karnego. Bramkarz GKS-u był blisko, ale jednak, jednak strzelili, więc dobrze dla nas. Można powiedzieć, że oby więcej takich meczów w polskiej piłce. Świetne widowisko. Brawa dla piłkarzy obu stron za walkę. Kopali nie tylko pod Jasną Górą, ale i w Pucharach Europejskich. Warto obejrzeć samobójca strzelonego przez obrońcę FC Porto. Na szczęście to nie Jan Bednarek, bo pewnie takie skojarzenie od razu się pojawiło. Było jeden do jednego z Nottingham, Nottingham Forest. Bednarek grał cały mecz, Jakub Kivior przesiedział na ławie, a robiącego furorę Oskara Pietuszewskiego nie zgłoszono w ogóle do tych rozgrywek. W innym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Europy, Bologna Aston Villa 1-3. Matikasz również grał od początku do końca. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Monte Carlo w trzeciej rundzie po porażce z zawodnikiem gospodarzy Walentynem Waszerotem. 7-6, 3-6 i 4-6. Mecz zacięty trwał prawie 3 godziny. Siadkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali z Zaxą Kędzierzyn-Koźle 3-1, dzięki czemu po zwycięstwie w serii ćwierćfinałowej 2-1 zagrają w półfinale Ekstraklasy. O przebiegu spotkania trener Warty Michał Winiarski. Pierwsze dwa sety to była gra, którą zawsze prezentujemy. Można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się i my, i kibice. Natomiast coś w tych trzecich setach jest niesamowitego w drużynie Zaksy, że oni te pierwsze dwa, nawet jak w tym pierwszym spotkaniu, grali na dużej ilości błędów, a jak już kompletnie nic do stracenia nie mają, no to wtedy grają niesamowicie i zaczęli znowu kopać zagrywką i znowu nam odskoczyli. Nie dokończyliśmy dzieła w tym trzecim secie, troszkę też ilością błędów. Cieszę się finalnie, że wchodzimy. Był to dla nas bardzo trudny okres. W półfinałach Warta zagra z Rysowią, a projekt z Bogdanką. Solidne te przymrozki. Nawet minus 6 stopni pojawiło się nad ranem na termometrach w Polsce i zimny poranek też mamy i dzień ciepły też nie będzie. Maksymalnie 11 stopni, ale to pomiędzy Poznaniem, Zieloną Górą i Szczecinem, a na ogół wczesnym popołudniem będzie od 7 do 10. Sporo słońca szykuje się o poranku. Później w ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, a popadać dziś może na południowym zachodzie Polski. Zapraszamy. Do reklamy. Halo Mobilki. Dostarczam dobre wieści. Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy, gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z pięcioletnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%. A gdzie dostarczasz? Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen Samochody Dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na www.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Jest 7.09. Zapraszamy do Trójki. O skarbach odnalezionych przez Państwa dziś słuchamy. 22 i 7 trójek. 20 lat temu na Azurach w takim domu przedwojennym, robiliśmy remont podłogi na strychu. I odkrywając stare deski, natrafiliśmy na coś niekształtnego. Nie wiadomo, co to było, ale płaskie jak deska. Po wyniesieniu na dwór okazało się, że jest to stara kurtka skórzana czołgistów, taką jak nosił Grigori na pancerniakach. Trzeba było ją wymoczyć kilka dni w wodzie, później nasmarować kremem Wea. I była jak nówka. Wszyscy mi zazdrościli tej kurtki. Była na motor. Super. Ale ja, jak to na motor? Przecież mówił pan, że do czołgu. Dzień dobry. Ja się chciałem pochwalić swoimi znaleziskami ze strychu. Pan Tadeusz z 29 roku, drugie wydanie. Mapkami, coś fantastycznego. Listy z oboku koncentracyjnego. Historia rodziny w tych listach była zawarta. Znalazłem jeszcze papierosy niemieckie, hojdegen, też z okresu wojennego. Taka duża paczka 200 szluk. Szkoda, że tego nie zachowałem, bo znalazłem to, jak to dziecko wypaliliśmy z kuzynem. <grym> to byłaby wspaniała pamiątka. Naboje do pistoletu i rewolwer. No to już nie strych, to prawdziwy skarbiec, proszę pana. Chociaż boję się zapytać... Co w takim razie z tym rewolwerem zrobiliście? 22 7 trójek, polecamy się w sprawie skarbów. Telefony odbiera dziś Karolina Gonet. Audycję przygotowała Monika Gosławska, realizuje Michał Jakubik. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Co z Michałem Nogasiem? Zapytają Państwo Michał odpoczywa, ale nie zostawił nas bez książkowego polecenia, więc głos Michała za chwil kilka się pojawi i opowie ale teraz piosenka Dnia w Trójce bardzo się cieszę, bo to fantastyczna nowość od Bruno Marsa On My Soul przypomina, że dziś piątek mimo, że to czwarty dzień tygodnia Bruno Mars On My Soul, to piosenka dnia w trójce będzie dziś powracać ze zwiększoną częstotliwością. Jest szesnaście, Teraz Michał Nogaś. Dobrze się czyta. Dzień dobry. Jak się już Państwo na pewno zorientowali, ja dzisiaj daleko. Trzymam kciuki za wszystko, co się wydarzy do dziewiątej, ale nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji, żeby jednak o nowej książce opowiedzieć, tym bardziej, że jest o czym. I mam doskonałą wiadomość dla wszystkich fanek i fanów tej pisarki. Pisarki, która nazywa się Chimamandan Gozi Adici jest nigeryjką od lat mieszkającą w USA, właściwie dzielącą życie między Stany Zjednoczone a ojczyznę. Otóż oczekiwanie zakończone, bo po ponad dekadzie w polskim przekładzie Kai Gucio Otrzymaliśmy wreszcie jej najnowszą powieść, opublikowaną oryginalnie przed rokiem. Uwaga, podaje tytuł Bilans Snów. Jak zawsze w przypadku Cimamandy Ngoziadici w Polsce świetnie znanej, mającej tu naprawdę rzeszę czytelniczek i czytelników, jest to opowieść bardzo współczesna, świetnie łapiąca to, jak zmienia się świat w XXI wieku. Uniwersalna przypowieść o globalizacji. Ale przede wszystkim jest to opowieść o Kwartecie. o czterech kobietach, które życie związało ze sobą, choć nie zawsze tak było i nie pochodzą z tego samego domu. Wszystkie cztery. Trzy bohaterki są nigeryjkami, żyjącymi albo w Ameryce, albo między Nigerią i USA, jak sama autorka, a czwarta z nich jest Gwinejką. No po kolei spróbuję to jakoś Państwu opowiedzieć... Jak wygląda ten system zależności i bliskości między nimi? Ciamaka, ta, która jest jedną z opowiadających, to córka bogatego Nigeryjczyka, którą dzięki ojcu stać dosłownie na wszystko. Bardzo blisko przez całe życie trzyma się ze swoją równie bogatą kuzynką, Nigeryką, Omelogor, która z kolei w ojczyźnie, czyli w Nigerii, no. W ogóle tego nie ukrywa. Pierze pieniądze, ma bliskie związki z politykami i biznesmenami, dzięki temu stać ją na wiele, ale marzy o czymś zupełnie innym. O prowadzeniu strony, która będzie wyjaśniać mężczyznom, na czym tak naprawdę w życiu zależy kobietom i czego potrzebują. Jest też trzecia bohaterka, Zikora która jest wziętą prawniczką w Stanach Zjednoczonych, która jest najbliższą przyjaciółką Ciamaki i która pewnego dnia dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, ale rzuca ją ten, z którym ma dziecko. No i czwarta bohaterka, kadetą, Gwinejka, która we własnej ojczyźnie wychowuje się w biednej rodzinie, nie ma w życiu szczęścia, ale potem dzięki sprytowi zakochanego w niej mężczyzny i swoim umiejętnościom, nie tylko fizycznym, jest świetną gospodynią domową i sprzątaczką, trafia do USA i ma nadzieję, że tam znajduje szczęśliwy powód. Ale okazuje się, że w świetnie płatnej pracy w jednym z najlepszych hoteli w Stanach Zjednoczonych pada ofiarą napaści. I tu Cimamandan Gozzi gra z prawdziwą historią, z opowieścią o pewnym Francuzie, który przez kilka lat był szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dyrektorem zarządzającym, a potem napadł na pokojówkę i musiał podać się do dymisji. Nowa powieść Cimamandan Gozzi tak naprawdę można by powiedzieć cztery powieści w jednej, tyle tu się dzieje, Tyle tu jest fantastycznych historii. To książka, w której autorka pisze o wielu sprawach. O niezależności kobiet, o tym, że inni chcą urządzać im życie od znalezienia męża po kwestie tego, gdzie mają mieszkać i co robić. Pisze o mężczyznach, o tym, jak wychowywani przez dogadzające i schlebiające im matki nie są gotowi na dorosłość. Pisze o relacjach między kobietami o tym jak rysują się linie podziału w rodzinach, w grupach towarzyskich, między przyjaciółkami. Pisze o klasowym społeczeństwie, nie tylko w USA, ale także w Nigewi. Pisze o pragnieniu posiadania dziecka i o tym, że nie każdy, kto o tym marzy, będzie w stanie zostać matką czy ojcem. I też o przymusie społecznym, że nie każdy marzy, ale od większości się wymaga. Pisze o przyjaźni. O różnych jej wariantach. Pisze też o wspomnianej już przeze mnie historii przemocy. I to jest być może najmocniejszy, najważniejszy wątek tej książki. Ale o czym by nie pisała Cimamanda Ngoziadici robi to bez patosu. Przeciwnie, jej powieści skrzą się od anegdot, e, dowcipu są zapisem prawdziwego życia. Żadna z bohaterek nie jest idealna. Każda popełnia błędy i być może dlatego tak bardzo chce się wiedzieć, co się jeszcze w ich życiu wydarzyło. Najnowsza powieść Adichie to jest współczesna wersja hymnu na cześć przyjaźni i siostrzeństwa, uwodząca językiem, konstrukcją, stylem, a przede wszystkim opowieścią o pełnokrwistych, nieoczywistych bohaterkach. Jest śmiesznie i poważnie, ciemność zderza się tu z przebłyskami jasności, pesymizm z dużą dawką nadziei. No to jest naprawdę powrót po ponad dekadzie, w najlepszym stylu i naprawdę warto było czekać na nową książkę Cimamandy Ngozi Adichie. Bilans Snów, opublikowany u nas w przekładzie Kai Gucio, mam dla Państwa i serdecznie polecam tę lekturę. A gdyby ktoś chciał egzemplarze, to już podaj adres michał.nogaśmałpa Pozdrawiam i do usłyszenia w piątek za tydzień. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Leciał, ale i polecił taki talent, Michał Nogaś. Dziś słuchamy też państwa historii o skarbach odnalezionych, na przykład w piwnicy, dwie dwójki i siedem trójek. Ach, chciałbym się pochwalić takim odkryciem, znaleziskiem w mojej piwnicy. Takie różne rzeczy pchałem do skrzyń. I okazało się, że jedna ze skrzyń jest parki Louis Vuitton. Prawdopodobnie ma 100 lat, czy pierwotny syn. Nie uświadomił to, to, ale to jest Louis Vuitton. No to dopisujemy skrzynię do listy skarbów, bo były już rewolwery, kurtka, licznik od dużego Fiata, listy, zdjęcia inne, pamiątki rodzinne. Miałam nadzieję, że jakiś pan powie, ja znalazłem najcenniejszy skarb. Moja żona jest moim skarbem. A co słyszę? Jeden pan znalazł gaźnik, a drugi stare płyty materialiści. Największym skarbem w życiu jest znaleźć bratnią duszę. Czy to przyjaciela, przyjaciółkę, czy to partnera, partnerkę, prawda? No nic. Pół żartem, pół serio, ale bardziej serio. Pozdrawiam. W kołosami materialiści. No ale właśnie o takie skarby dziś przecież pytamy. 22 i 7 trójek. Polecamy się. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Przeniesienie wojsk USA z bas na zachodzie Europy do Polski byłoby dobrym, choć kosztownym sposobem na wyładowanie złości Donalda Trumpa wobec NATO, powiedział Daniel Freight, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. W jego ocenie sekretarz generalny NATO Mark Rutte robi wszystko, co może, by sojusz przetrwał kryzys. Wycofanie się z Rammstein jest kosztowne i nie ma większego sensu, ale jeśli mamy zaspokoić potrzebę Donalda Trumpa, można zastanowić się, na jakiej podstawie przenieść jednostki z krajów Europy Zachodniej do Polski i Rumunii. Przyjąłbym tę ofertę, dodał Daniel Freight. Amnesty International oświadczyła, że decyzja o uznaniu przez Kreml memoriału za organizację ekstremistyczną oznacza, że obrona praw człowieka będzie traktowana w Rosji jako przestępstwo. Nieustająca praca memoriału pomogła ocalić od zapomnienia fakty naruszenia praw milionów ludzi, powiedział przedstawiciel amnesty Denis Kliwoszejew. Podkreślił, że memoriał przez 40 lat zajmował się zarówno ofiarami okresu stalinowskiego, jak i przypadkami łamania praw człowieka w Czeczenii, Gruzji czy Ukrainie. Większą higienę cyfrową w szkołach zapowiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Uczniowie będą mniej czasu spędzali przy ekranach. Wprowadzamy bardzo jasne zasady dotyczące korzystania z ekranów, zakaz w przypadku ekranów małych, czyli tabletów i smartfonów, natomiast ograniczenie też dotyczące dużych ekranów, takich jak tablice interaktywne, tylko do celów edukacyjnych, a nie na przykład dopuszczenia bajek. Zakaz korzystania ze smartfonów na lekcjach i przerwach od nowego roku szkolnego najpierw obejmie klasy od 1 do 4 szkoły podstawowej, później klasy średnie i wyższe. Kolejny serwis w o ósmej. Do ósmej jeszcze 28 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe w kwietniu bez zmian. Co więcej, zmian nie należy oczekiwać także w kolejnych miesiącach. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na comiesięcznej konferencji poinformował również, że pieniądze z Narodowego Banku Polskiego nie zasilą w tym roku budżetu państwa, bo Bank Centralny zakończy ubiegły rok stratą. Pomimo, że NBP za 2025 rok wypracował dodatni wynik zarządzania rezerwami tewizowymi, czyli to, co od nas zależało, w kwocie plus 24,7 miliarda złotych, to umocnienie złotego oraz ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej, czyli walka z inflacją, skup bonów skarbowych od banków, spowodowały, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł 35,7 miliarda złotych. Mimo straty Narodowy Bank Polski ponownie przystąpił do zakupów złota, planuje zwiększyć jego zapasy z obecnych 580 do 700 ton. Dziś mniej płacimy za tankowanie, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6 zł. i 17 groszy, a oleju napędowego 7 zł. i 66 groszy. Do portfela sięgnąć muszą z kolei odwiedzający Sopot. Od dziś do końca września wejście na molo jest płatne. Ceny takie jak w roku ubiegłym, bilet normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy 5. Od północy strajkuje personel pokładowy Lufthansa. Niemiecki przewoźnik odwołał kilkaset lotów także do Polski. Strajkiem objęte są wszystkie odloty Lufthansa z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. Protest ma się zakończyć dziś o 22. My do tego tematu wrócimy też w audycji Winien i Ma po godzinie 9. Tym bardziej, że na dziś zapowiedziano także strajki na lotniskach we Włoszech. Dolar kosztuje 3 zł i 63 grosze, a euro 4.24. Słoneczny mamy poranek, ale proszę nie dać się zwieść, okolice zera teraz w zasadzie w całym kraju lub nawet jeszcze mróz. W najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 7 do 10 stopni. Popadać dziś może na południowym zachodzie. Pani Ewa oczekiwała miłosnych historii w temacie poszukiwania skarbów? Mamy odpowiedzi. A propos telefonu poprzedniczki, gdyby któryś z panów zadzwonił i powiedział, że na Strychu znalazł skarb i tym skarbem była jego żona, to byłaby to sprawa kryminalna. Dziękuję, pozdrawiam. A <śmiech> no właśnie, ale jednak pani Ewa uderzyła w stół, więc odezwali się. Ja swój skarb znalazłem w pożyczkach. To dziwnie zabrzmi. I ze swoim skarbem <laughs> jestem już ponad 30 lat. Żona moja, <laughs> to jest prawdziwy skarb. W porzeczkowym chruśniaku, że tak powiem. Dzień dobry Państwu, no ja znalazłem swój najcenniejszy skarb, czyli moją żonę, tak jak poprzedniuszka powiedziała. Najcenniejszy dlatego, że znajduje za mnie wszystkie rzeczy, bo ja niestety je na potęgę gubię, więc faktycznie tutaj... Żona może być najcenniejszym skarbem Takim perpetuum mobile Pozdrawiam państwa serdecznie Romantyk, materialista, taki Stanisław Wokulski Z pana jest Dwie dwójki i siedem trójek W sprawie skarbów przez państwa odnalezionych Także przypadkowo Polecamy się i zapraszamy No i jesteśmy z państwem Do dziewiątej w audycji Zapraszamy do trójki Za 24 ósma teraz Jamie Rockwell i Kenneth Hate w trójce. Za 19 minut będzie ósma. Przegląd prasy. Aż się prosi, żeby zajrzeć w przeglądzie prasy międzynarodowej do Budapesztu. Za dwa dni odbędą się niezwykle ważne dla tego kraju, ale i dla całej Europy w sumie wybory parlamentarne. Ścierają się dwie siły, o podobnych korzeniach, ale innym podejściu do rządzenia, jak się wydaje, czyli tworzące od 16 lat rząd Fidesz, Wiktora Urbana i opozycyjna partia TISO. Pejtera Modziora. Łączymy się z naszym człowiekiem na miejscu, czyli Piotrem Piętką, stałym korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech. Piotrze, zakładam, że w węgierskiej prasie wybory to temat numer jeden. Oczywiście, jakby inaczej, prasa i portale węgierskie są pełne doniesień o tym, co się dzieje na kampanii, na ścieżce i co na tym froncie widać i słychać. No i tak lewicowy dziennik Neipsowo, dodajmy największa gazeta codzienna, niezwiązana z rządzącym fidesem, relacjonuje wczorajszy wieczorny miting wyborczy premiera Wiktora Orbana w Debre większym po Budapeszcie, mieście Węgier. Na pierwszy rzut oka tytuł tego artykułu jest nieco złośliwy, bo brzmi Wiktor Orban w Debreczynie. Ukraina, Ukraina, wojna, wojna. Ale uwierz mi, Robercie i państwo, uwierzcie mi, nie ma w tym tytule wiele przesady, bo słuchałem tego przemówienia. No i cytowane są yy, słowa premiera. Nie oddamy Ukrainie naszych dzieci, broni i pieniędzy. I o ile te dwa ostatnie rzeczowniki są jakby dla polskiego odbiorcy jasne, bo chodzi na przykład o unijną pomoc, wojskową czy finansową, to dlaczego dzieci? Orban od kilku dni mocno zwraca się do węgierskiej diaspory, która chętnie głosuje na Fidesz i tych głosów jest mniej więcej pół miliona, a tylko w samej Ukrainie prawdopodobnie około 60-70 tysięcy. Portal Telex publikuje dużą analizę wizyty amerykańskiego wiceprezydenta na Węgrzech. Gergely Nilasz pisze, że Orban próbował maksymalnie wykorzystać dla własnych celów wyborczych wizytę Jay ale jego zdaniem oczekiwania wobec relacji z Amerykanami były jednak no, zbyt wygórowane. Rozmówcy dziennikarza przyznają, że z jednej strony nawet sprowadzenie tylko wiceprezydenta jest już sporym sukcesem dyplomatycznym Węgier, ale los nie sprzyjał w tej sytuacji Orbanowi. Wizyta J Devenza została mocno przez jego szefa, czyli tę wtorkową deklarację Donalda Trumpa o zniszczeniu całej cywilizacji, do czego, jak wiemy, dzięki Bogu nie doszło. Reasumując, anality, analitycy portalu Telex doszli do wniosku, że owszem, wizyta amerykańskiego wiceprezydenta to sukces, ale raczej bez poważnego skutku na wynik niedzielnych wyborów. No to teraz prasa prorządowa i portal Origo. Najpierw opowiem Państwu treść artykułu, a potem wytłumaczę tło. Otóż portal informuje o sensacyjnej decyzji i sukcesie koncernu paliwowego MOL, który, aby zapewnić Węgrom, Serbii i Słowacji większe bezpieczeństwo dostaw ropy, zakupił 15 tankowców ropy spoza Rosji. Ropa będzie transportowana rurociągiem adriatyckim z chorwackiego portu. I to jest takie ładne odwrócenie kota ogonem, ponieważ początkowo Węgrzy tą drogą właśnie chcieli transportować z powodu zamknięcia rurociągu przyjaźń ropę rosyjską. Chorwaci powiedzieli nie. Pomożemy wam owszem, ale tylko jeżeli będziecie kupować ropę spoza Rosji. Postawili Węgrów pod ścianą i Węgrzy złamali się, choć jak państwo słyszeli przekazywane jest to jako wielki sukces rządu i koncernu kontrolowanego przez ten rząd. I na koniec wracamy do kampanii, ale w inny sposób, otóż dziennikarze portalu Nate.nate, Nate, Nate, czyli, czyli 444 udowadniają, że plakaty wyprodukowane przez rząd i sfinansowane przez ten rząd, a rząd to jest oczywiście Fidesz, plakaty sfinansowane przez wszystkich płacących podatki na Węgrzech są nie tylko propagandą mającą nakłonić do głosowania właśnie na FIDES, ale również zawierają kłamstwo. Napisano tam, że ceny maksymalne za paliwo na Węgrzech są najniższe w Europie, i okazało się, że cena benzyny jest jednak niższa w 10 krajach Europy, a diesel jest tańszy w czterech krajach. I żeby nie było, to w tej grupie są także kraje Unii Europejskiej, np. Hiszpania, Malta, Cypr czy Bułgaria, a wyłączono Rosję, no bo tylko po części leży ona w Europie. No Ale Rosja i powiązania z Węgrami to już inny i o, o wiele szerszy temat. Proszę, Czyli paliwa także na Węgrzech są tematem y, politycznym, a w sumie nie mogło być inaczej. Piotr Piętka z Budapesztu, bardzo dziękuję, a o wyborach na Węgrzech y, w Trójce wszystko, co najważniejsze powiemy w kolejnych dniach, to mogę zapewnić. Teraz Paul McCartney w poradnej audycji. The Pamiątek i skarbów, dwie dwójki i siedem trójek Kiedy moja mama Młoda nauczycielka postanowiła ambitnie założyć w szkole podstawowej Izby Pamięci. I poprosiła uczniów, żeby przynieśli coś do tej izby. No nie wzięła tylko pod uwagę tego, że tam, gdzie mieszkaliśmy, przechodził front ukraiński przez Wisłę. No i takie gwarte artefakty, pamiętnie jak dzisiaj, jak kolega przyjechał rowerem, miał przywiązane za bagażnika dwa granaty do odmoździerza. Dziadek kolegów przyjechał z nimi wozem konnym. Przywieźli lufę od działa niemieckiego do czołgu 75 mm. Tłumaczyli się, że ojciec nie chciał oddać zamka od tego. Działa, ponieważ on miał kowadło zrobione No i oczywiście całe mnóstwo hełmów niemieckich, pamiętam, że jeszcze były hełmy lakierowane na czarno Takie wręcz jak fabrycznie nowe Oczywiście cała szkoła zrobiła wymarsz Później na rozkaz dyrektora na drugi koniec boiska Przyjechał patrol saperski A mojej mamie już więcej Nie przychodziło do głowy robienie Pamięci historycznych <śmiech> Tak, to czasami nie są Dobre pomysły Trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę Renata Grochol w studiu, dzień dobry Dzień dobry. No to dzisiaj nie o historii, o teraźniejszości. Ale będzie jest pewnie. też pewna historia polityka politykach wielbiciela militariów Michała Dworczyka, który mm -hmm. też w domu, w piwnicy przechowywał militaria i nawet z tego tytułu. Ale miał też woził zarzuty. na magażniku rowerowym. Miały zarzuty postawione. Dziś o Kto Ale twoje dzisiaj o 8.13? dzisiaj nie będzie? o militariach. Będziemy rozmawiać o nierozwiązywalnej sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Państwa i moim gościem będzie prof. profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może on będzie potrafił doradzić panu Święczkowskiemu, co teraz zrobić, bo na razie nowych sędziów odesłał do biblioteki, żeby sobie poczytali, ale może ich dopuści do orzekania. No to przekonamy się, jakie będą te podpowiedzi, choć ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy tutaj da się cokolwiek rozsądnego podpowiedzieć w tej sytuacji. A To, to, taka, to takie symetrystyczne stanowisko. To, to, to nie, powiedziałbym, że po prostu zrezygnowanie już tym wszystkim. O 8.13 Renata powróci z gościem. Ja bym powiedziała, że prawda leży tam, gdzie leży, jak mówił profesor Bartoszewski. Mamy 10,5 minuty do 8:00. Teraz Darek Pierłyk doktor dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Powróćmy do hierarchii ptaków. Czy ptaki, tak jak ludzie, tworzą pomiędzy sobą hierarchię? Na tokowisku widać wyraźnie, kto jest szef. Ja miałem okazję obserwować tokujące cietrzewie i głuszce i tam główny tokowik u jest w środku tokowiska, na zewnątrz są inne samce. Jak pojawiają się samice, to samce wtedy zaczynają podskakiwać, czuszykają, bulgoczą i w ogóle tokowisko rozrasta się, ożywia i podskakuje, ale cieciorki nie zaczepiają żadnych samców na peryferiach tokowiska. One idą jak po sznurku do tego głównego samca w środku. One wiedzą, że to szef. Po czym wiedzą? A no trzeba by takiego cietrzewia obejrzeć sobie w ultrafiolecie. Okazuje się, że tak zwane róże, czyli te takie skórne wyrostki nad oczyma, one w ultrafiolecie świecą. Jaskrawo, czerwono. I samicy od razu widzą kto tu jest szef. On ma odznaczenia. Ordery. Idą do niego. Po co mają zaczepiać innych tam jakieś słabe uszy? Idą od razu do szefa. Więc tak. W świecie ptaków, tam gdzie są tokowiska, tam jest hierarchia. Najbardziej zauważana została u cudowronek, czyli u ptaków rajskich. Te ptaki w ogóle są długowieczne, one potrafią żyć 20 parę i 30 parę lat. Zanim uzyskają pełnię swoich barw, no to musi minąć niektórych gatunków 5 lat. I na środku tokowiska są samce, które tam są od zawsze i mają te swoje stanowiska. Wokół tych samców są tancerze. One tam tokują, ale one mają tylko stworzyć masę, one mają stworzyć tło. Dlatego głównego tancerza, ten solista jest najważniejszy i to on zostawia po sobie potomstwo i samice przychodzą do niego. Jeszcze ciekawiej jest u batalionów, u batalionów, które no, mamy szansę obserwować wiosną, bo one lecą przez Polskę jeszcze w miarę licznie. Pojawiły się zresztą pierwsze samice na Podlasiu po latach przerwy i tam tokowisko polega na tym, że też jest taki główny tokowik. Ma kilku kumpli, tancerzy i one wszyscy robią zamieszanie, żeby te samice przyleciały. Jeżeli przyleci więcej niż jedna, no to ujęta urodą tego głównego tokowika, ona jedna będzie przez niego adorowana, ale te inne mają też wtedy szansę, te inne samce. Przy okazji. Ale jeszcze porozmawiajmy o ptakach w mieście, no bo jest ich wokół nas bardzo dużo. Czy można rozpoznać pośród nich hierarchię? Zauważyć kto jest prezesem osiedla, a kto jest po prostu zwykłym, szarym obywatelem? Oczywiście tak. Wystarczy popatrzeć na gawrony. Jeżeli gawron jest cały czarny i śni, to jest to prezes. Jeżeli gawron nawet jest czarny, ale upstrzony na biało, to jest to wiceprezes albo w ogóle jeszcze niżej w hierarchii. Dlatego, że gawrony nocują na drzewach. I te, które są wyżej w hierarchii, śpią wyżej. Te, które są niżej w hierarchii, śpią niżej. Jakie są benefity ze spania wyżej, najwyżej, bo nie ma nikogo nad tobą, a gawrony nie kontrolują defekacji, załatwiają się dzień i nocy, i to bez tak naprawdę większej celebracji tej czynności. Po prostu robią wokół siebie te, co siedzą wyżej, robią na tych, co siedzą niżej. A im niżej siedzi gawron, tym większą ma szansę bycia upstrzonym. No i potem rano widać żerujące gawrony. Jedne są pięknie, czarne i błyszczące, a inne są w białe kropki. To są ci podwładni. W sumie z tymi gawronami to, to jak z ludźmi, niewiele się to różni, przynajmniej metaforycznie. Teraz Kaja w trójce na językach, za 7 minut będzie ósma, za 7 minut serwis, sport i pogoda.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor sal senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Marian, hmm? a gdzie mogę kupić? na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy.